Mamy rację Czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podstawy w jednym miejscu. Ja nazywam się Bocia. mój tata opowie o filmie Baby. Gotowi na przygodę Barbie nie z tej ziemi? Ja! Popcorn! A! Tato! Dostałem właśnie wiadomość z pałacu. Król wybrał drużynę, która pomoże mu uratować gwiazdy. I ty polecisz? Nie. Rada wybrała ciebie. Mnie? Do dzieła! Gdy na Już w sierpniu! Silniki przygotowane na start. Misja Barbie. Barbie jest liderką. Podąża za intuicją. Zabierze ją. Aż do samych gwiazd Słuchaj głosu serca Gwiezdna księżniczko Barbie Gwiezdna Przygoda Najjaśniejsza Okej, okay, to teraz już ja witam się z Wami bardzo serdecznie. Ja, czyli Mando, Hubert Spandowski z serwisu Steven King.pl i podcastu Radio SK. Niestety już to było dość trudne, żeby wypowiedziała to moja córka, która powitała Was tak pięknie na samym początku klasyczną regułką wypowiadaną przez nas w kombinacie. I tak jak powiedziała Bodzia, tak jak powiedziała moja córka, dzisiaj Opowiem, a w zasadzie opowiemy, bo będzie nas trochę więcej o filmie Barbie, Gwiezdna Przygoda, jak również o całym fenomenie filmowej Barbie. Zaczęło się troszeczkę od żartu. Ja w zeszłym tygodniu na Facebooku zaznaczyłem, że oglądam właśnie film Barbie, Gwiezdna Przygoda w Multikinie w Bydgoszczy. Oczywiście, no tak sobie dla żartu, wiedziałem, że to wywoła yy, uśmiech u wielu znajomych. No i oczywiście zaraz tam zaczęli się domagać podcastu, zresztą my już wcześniej o tym z Jerem rozmawialiśmy, Mateja zaraz tam, jeden z pierwszych komentarzy, że czeka na naszą relację i tak dalej. No i okej, okay, okej, okay. tutaj to chodziło o żart, chodziło o żart i cały podcast też teoretycznie mógłby być żartem, ale tak naprawdę yy, nie spodziewajcie się tego. My tutaj nie będziemy sobie robić z tego jaj, my tutaj nie będziemy sobie żartować, po prostu opowiemy o tak naprawdę całkiem przyjemnych filmach dla dzieci i dla rodziców i opowiemy to całkowicie na poważnie. Także jeśli spodziewacie się, że my tutaj będziemy drzeć łacha z Barbie, no to nie, to możecie w tym momencie wyłączyć. Natomiast zanim przejdę do tematu głównego, o którym ja naprawdę postaram się dzisiaj mówić bardzo krótko, żebyście nie byli zmuszeni słuchać godzinnego podcastu na temat Barbie, zanim zacznę, to chciałbym połączyć się na samym początku z Jerrym, który do studia sprowadzi też swojego eksperta. Jerry hmm, nakreśli nam trochę, właśnie cały hmm, fenomen, całą historię filmowej Barbie. Także ja teraz oddaję Wam głos. Witam Jerego, a ja wrócę za chwilę. Boję się, tato. Jak ja mogę pomóc? Pamiętasz, co mówiła mama? Słuchaj głosu serca i podążaj za nim do samego końca. Wyobrażasz sobie świat bez gwiazd. Barbie wyrusza w podróż swojego życia na krańce wszechświata. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Rakowicz i Jerry. I zanim oddam głos Mando, chciałbym krótko wprowadzić Was w świat animowanej lalki Barbie. Samej Barbie przedstawiać chyba nie trzeba, bo chyba każdy słyszał o lalce, która miała swoją premierę w 1959 roku. Ale parę ładnych lat minęło, zanim ta mega popularna zabawka od Mattel doczekała się swoistej ekranizacji. Mówię ekranizacja, a pewnie powinienem powiedzieć po prostu przeniesienia lalki Barbie na kinowe i telewizyjne ekrany. Wszystko zaczęło się w 1987 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze dwa filmy animowane właśnie z tytułową lalką. Na dzień dzisiejszy filmy z Barbie podzielone są na takie nieformalne cztery sezony, cztery okresy, w których powstawały. Sezon pierwszy to właśnie rok 1987, kiedy to pojawiły się dwa pierwsze filmy. Natomiast to nie był jeszcze jakiś wielki czy oszałamiający sukces od Mattela. Barbie wróciła w 2001 roku i w sezonie drugim, który był dość mocno oparty na baśniach, pojawiło się już całkiem pokaźna ilość filmów, bo aż 16. W sezonie trzecim, który powstawał w latach 2010-2015 doczekaliśmy się kolejnych 15 odsłon tejże serii i to była swoista zmiana kierunku. Zmiana kierunku dlatego, że Barbie została nieco bardziej uwspółcześniona. Z jednej strony mamy cały czas odniesienia do właśnie baśni, zdarzają się takie bardziej bajkowe filmy, jak chociażby Barbie Wodna Przygoda, gdzie mamy taką swoistą wariację na temat Małej Syrenki, zdarzają się filmy o wróżkach, natomiast mamy dużo więcej też filmów takich powiedziałbym bardziej standardowych. Gdzieś tam Barbie piosenkarka, Barbie przygoda w świecie mody, Barbie i wymarzone święta Bożego Narodzenia. Także próbowano tak niejako uwspółcześnić tą serię, wyjść naprzeciw oczekiwaniom nowego pokolenia fanek i fanów. Oraz odejść od tego, takiego, takiego bardziej klasycznego schematu bajkowego. I ta seria to już jest dosyć duży sukces moim zdaniem. Przybiła się do telewizji, przybiła się na DVD i zaowocowało to tym, że w, w kolejnym sezonie, który jest emitowany od 2016 roku, filmy, które powstają to są filmy, które nawet w Polsce trafiają na kinowe ekrany dlatego, że doczekaliśmy się w tym roku już Barbie tajne agentki oraz filmu, o którym co nieco więcej powiem Wam zaraz Mando, ale tak jak wspominam ta seria się bardzo mocno rozwinęła. To są animacje z jednej strony takie dosyć proste i kolorowe, realizowane w ramach takiej animacji komputerowej, ale dosyć ładnie zrealizowane, kolorowe cieszące oko młodych widzów, czy, czy małych dziewczynek, bo to one są takim podstawowym oczywiście targetem. Można się z tych filmów podśmiewywać, że one są głównie takim narzędziem marketingowym, który ma sprzedawać nowe rodzaje lalek, no bo z wieloma tymi firmami oczywiście są połączone Jakieś nowe serie zabawek, właśnie, czy to Barbie jakaś tam śpiewająca, czy chociażby tak jak mieliśmy w tym roku Barbie, tajne agentki, no to też oczywiście pojawiły się lalki Barbie, które tam nie wiem, kopią z półobrotu albo coś w tym stylu. Ale mimo, że można się z tego podśmiewywać, to jako człowiek, który obejrzał całkiem pokaźną ilość tych filmów o Barbie, to uważam, że to są całkiem w porządku animacje, całkiem sympatycznie się je ogląda. I to są takie bajki bardzo klasyczne w swoim duchu. I to nie chodzi nawet o samo nawiązanie właśnie do klasyki, ale takie bajki, które mają wyraźny podział na dobro i zło, to dobro oczywiście musi zwyciężać, mamy jakiś tam zawsze morał, mamy historię, która właśnie gdzieś tam... Ma pokazać tym młodym widzom określone zachowania, nie wiem, pokazać potęgę przyjaźni, potęgę miłości, potęgę sympatii, pokazać jak ważna jest wspólnota, jak ważna jest rodzina i tak dalej, tak dalej. Jednym słowem, taki to jest nośnik, można powiedzieć, takich pierwotnych wartości moralnych. I to się całkiem fajnie sprawdza, jeżeli się to ogląda właśnie chociażby z małą dziewczynką, tak jak to robię. Ja, i tak jak wspomniałem, obejrzałem tych filmów całkiem pokazano miłość. I to jest przeżycie bezbolesne, co oglądając balki mogę Wam zagwarantować, że nie jest zawsze standardem przy filmach animowanych, współczesnych, właśnie skierowanych do młodych odbiorców. Ale tak jak wspomniałem, ja nie jestem głównym odbiorcą. A jeżeli mowa o grupie docelowej, to teraz zapytamy o parę rzeczy eksperta. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry. Przedstaw się ładnie, jak masz na imię? jestem Bela. witam wszystkich. Powiedz, Pola, ty lubisz bajki o Barbie, te takie filmy animowane? Tak. A ile tych bajek widziałaś? Dużo. A jakie były tam odcinki? O czym? Na przykład jak Barbie śpiewała, na przykład jak, jak sarenka pływała i na przykład um, um, oglądałam jak Barbie na przykład była w bance i jak widziałam odcinek taki, co, co była złapani. Złapani była, tak? No tam czasami jest tak, że są złapanie i co wtedy Barbie robi? Ratuje. A kogo ratuje? Ludzi na przykład. A ten, kto potrzebuje pomoc. Czyli Barbie jest taka fajna i dobra, tak? Ta. A powiedz, podoba Ci się, jak jest narysowana ta bajka? Jakie ma kolory, jak wygląda? Czy wolisz jakieś inne bajeczki? Wolę te, co ma kolory. Czyli Barbie Ci się podoba, tak? Bo jest kolorowa. A, mi się, a jest to normalne odcinek, jak Barbie latała na niebie. Jak latała na niebie? Mhm. No, to dużo jest różnych odcinków, tak? A powiedz, który jest Twój taki najbardziej ulubiony odcinek? co lata i ta, co pływa w mozu i ta, co śpiewa. Czyli masz dużo ulubionych odcinków i, i lubisz oglądać te bajeczki? Tak. A za co najbardziej lubisz Barbie? Za to, że um, są, jest fajna na przykład. Że jest fajna, tak? Tak. A pamiętasz, na jakim kanale leci Barbie? Na mini-mini i sama umiesz sobie znaleźć w telewizorze no. Mini Mini, tak? To dziękuję Ci bardzo Polusiu za odpowiedzi na wszystkie pytania Proszę To powiedz ładnie teraz do widzenia Do widzenia! Cześć! Cześć! Piana. I rozstawszy się z ekspertem oddajemy głos Mando, który opowie Wam teraz co nieco na temat filmu Barbie Gwiazdna przygoda Czeka Was misja do serca galaktyki! Macie uratować gwiazdy! Mityczne stworzenia... I świat pełen niespodzianek. <śmiech> Jest niesamowita. W życiu jej nie dorównam. Spokojnie, to twoje miejsce. I jedna szansa, by uratować galaktykę. Dobra, do dzieła! Okej, okay, no to już jestem. Tak jak mogliście usłyszeć, ekspertem Jarego była jego córka i ja też nie bez powodu wybrałem się do kina na film Barbie Gwiezdna Przygoda. No oczywiście, że nie poszedłem tam, dlatego że sam poczułem taką ochotę. Poszedłem tam z moją córką, trzyletnią córką, trochę ponad trzyletnią, trzy i jedna czwarta. To był jej pierwszy wypad do kina Ja to bardzo przeżywałem Bardzo cieszyłem się Naprawdę bardzo miło było mi patrzeć na jej twarz na, na to jak wytrzeszczała oczy Jak była uśmiechnięta, szczęśliwa Gdy widziała ten gigantyczny ekran Sam też chyba trochę inaczej odbierałem ten film przez to Bo te całe emocje chyba mi też się udzieliły I wydawało mi się, że jest to taki rozmach I po prostu jakbym siedział w IMAX-ie i oglądał superprodukcję. Mojej córce podobało się, już jak tylko wsiedliśmy do samochodu, to krzyczała, kiedy znów do kina. Może jutro znów tata mnie weźmie do kina, bo przecież jeszcze ma wakacje. Ale co ja będę mówił, ja również mam swojego eksperta, któremu oddam głos. Także ja tutaj już siadam koło swojego eksperta i zaczynamy. Jak się nazywasz? Bodzia. Ile masz lat? Trzy lata. A gdzie ty byłaś ostatnio w weekend z rodzicami? U e i Ari. A w kinie byłaś? Tak. Pamiętasz na jakim filmie? Tak. Barbie. Jakim? Barbie. Podobał Ci się? Tak. A coś więcej o nim powiesz? Nie. <głos> A pamiętasz o czym dokładnie był Barbie? Gdzie była? E, nie wiem. A to świetnie. Ale ogólnie kino Ci się podobało? Tak. Super. Okay. Co? To ja będę chciała mówić, a ty właśnie i będz... ja cię będę mówić. Okej, okay. co chcesz mówić? Eee, bo dobrze, bo dobra. <laughs> Okej, okay, no to wracamy do tematu. Tak jak powiedział Jerry, te filmy są ogólnie bezproblemowe. Je się ogląda całkiem nieźle. Sama Barbie no, jest jakąś ikoną, jest potężną ikoną e, popkultury, e, marketingu i tak dalej, i tak dalej. Dla jednych jest to uosobienie kiczu, dla innych jest to uosobienie e, takiego sztucznego, wyidealizowanego piękna, a jeszcze dla innych jest to po prostu bohaterka. I ja nie mam zamiaru tutaj... W głębiać się w ten temat. Nie widzę problemu w tym, że moja córka ogląda takie filmy, jeśli sprawia jej to przyjemność. A, jak widać, sprawia. Oglądaliśmy dość sporo filmów pełnometrażowych, także mniej więcej cały obraz sytuacji mam. W kinie byliśmy tylko raz, na filmie Barbie Gwiezdna Przygoda. I o czym jest ten film? Tutaj posłużę się może opisem dystrybutora. Piękna Barbie, tym razem w roli kosmicznej księżniczki latającej w kosmosie na magicznej deskorolce. W podróży przez przestworza towarzyszy jej ukochane zwierzątko, oddany, wierny przyjaciel popcorn. Pewnego dnia zmienia się wszystko. Migoczące na niebie gwiazdy przygasają i spowalniają swój podniebny taniec. Ale uratowanie kosmosu to zadanie idealne dla pięknej księżniczki Barbie. Na tajemniczej planecie dołącza do grupy ratującej gwiazdy. Poznaje tam wielu nowych, wspaniałych przyjaciół, którzy... Wspólnie próbują ocalić galaktykę. Wkrótce Barbie odkrywa w sobie niezwykłą siłę. Wie, że jeśli tylko będzie słuchać swego serca, z pomocą przyjaciół może stanąć na czele wszechświata. No, opis tam nie do końca jest tradycyjnie wierny temu, co widzimy na ekranie. Ale jak to jest tą Barbie? No... Powstało masę filmów, powstało mnóstwo filmów, o czym powiedział wam już Jerry, a tak naprawdę, no, nie jestem ekspertem, nie widziałem tego dużo, ale widziałem kilka i te wszystkie filmy, które widziałem, to jest po prostu, yy... znaczy to jest fajna zabawa, to się ogląda bezboleśnie, to się ogląda przyjemnie, ale to jest zrobione według jednego scenariusza. Punkt po punkcie realizujemy dokładnie tę samą historię w nieco innych realiach. Zwykle rozpoczyna się od tego, że mamy właśnie jakąś biedną Barbie, jest to często sierota lub półsierota, no w tym przypadku, w przypadku filmu Gwiezdna Przygoda jest to półsierota, jej matka y, zmarła kiedyś tam dawno temu, wychowuje ją ojciec, robi co może... Bardzo często Barbie mieszka na jakiejś biednej planecie. W tym przypadku no, oni biedni nie są, ale dobrowolnie zamieszkali w takim kosmicznym rezerwacie zwierząt. To jest taka planeta, która cała jest jednym wielkim rezerwatem, dżunglą. Tam mieszka bardzo dużo różnych gatunków Barbie oczywiście z wszystkimi się tam przyjaźni, ma bardzo dobre stosunki, zwierzęta ją lubią, zwierzęta ją rozumieją, jedzą jej z ręki i tak No taki odpowiednik luka Skywalkera mieszkającego na Tatooine. Zazwyczaj jest jakaś przepowiednia lub jakaś legenda. Na przykład wiadomo, że gdzieś tam kiedyś prawdziwa królowa zaginęła albo córka prawdziwej królowej zaginęła, a teraz jakiś król ma nową żonę i nie ma księżniczki następczyni tronu albo coś takiego. No i oczywiście tam na końcu dowiadujemy się, że to tak naprawdę Barbie jest tą księżniczką, a jej matka była tą zaginioną królową albo coś w ten deseń. W tym przypadku mamy przepowiednie, że kiedyś pojawi się ktoś, kto wprawi gwiazdy w ruch, kto zatańczy z gwiazdami i uratuje galaktykę. Barbie sądzi, że jest to król. No, my wiemy, że jest to Barbie. <laughs> Ponieważ tak jak opis nam tutaj mówił, w galaktyce gasną gwiazdy. Gasną gwiazdy i zatrzymują się. Galaktyka przestaje tańczyć, przestaje ruszać się, przestaje żyć. Tak naprawdę obumiera. I w pewnym momencie ojciec Barbie Dostaje informację z pałacu, z jakiejś innej planety, że Barbie dostała się do mm, drużyny, która ma właśnie uratować galaktykę. Jako taka bardzo dobra surferka gwiezdna dostała się do tej drużyny. No i właśnie to jest kolejny element, bo w każdej Barbie ona prędzej czy później trafia gdzieś na jakieś salony. Czy to zostaje wybrana jako tam jakaś jedyna z wszystkich dziewczyn do jakichś zawodów, czy zostaje wybrana do tego, by mieszkać na zamku, czy właśnie tak jak tutaj zostaje wybrana do drużyny, która ma uratować galaktykę. Ona trafia na te salony, ona jest oczywiście... Hmm, no nieprzystosowana do tego, więc mamy tam pełno różnych gagów z tym związanych, jak to ona sobie nie radzi z dworskim życiem i tutaj tak muszę od razu zaznaczyć, że ten film jest świetnie zdabingowany. to naprawdę kapitalnie gra i bardzo dobry humor przez to wychodzi i pod tym kątem naprawdę wielki plus, no więc nasza Barbie trafia na salony i tam zazwyczaj po pierwsze poznaje głupiego, niezdarnego Kena. w tym przypadku też mamy taką postać nie jest to Ken, tylko jest to Leo, no ale no, to taka męska Barbie, nie? Tylko w tym przypadku on się często przewraca, bardzo często coś je, bardzo często mówi tylko o jedzeniu, nie umie tańczyć, ma dwie lewe nogi, dwie lewe ręce i tak dalej. Taki wiecie, niezdarny, głupiutki, fajtłapa, taka postać komiczna, ale to działa. To dzieciaki śmiały się niesamowicie w kinie z niego i przyznam, że ja też się kilka razy zaśmiałem. E, oczywiście Barbie poznaje przyjaciółki, no i tak samo tutaj mamy dziewczyny z drużyny w większości przyjaźnią się z nim i też zazwyczaj Barbie ma jakąś rywalkę z tym, że nie jest to taka rywalka wiecie, na śmierci życie, zazwyczaj to jest taka e, dziewczyna, która z nią jakoś tam rywalizuje przez pewien czas ale w pewnym momencie gdzieś tam ona odkrywa, że tak naprawdę Barbie ta dobra Barbie e, jest od niej lepsza w jakiś sposób albo może lepsza to złe słowo że to jest po prostu dobra, fajna postać i ta jej rywalka przestaje z nią rywalizować, a staje się jej przyjaciółką jej prawą ręką tak naprawdę I, no i podobnie mamy tutaj, mamy mistrzynię surfingu, która oczywiście może jakoś nie wynosi się nie, nie wywyższa poza, ponad Barbie ale, yy, ale gdzieś tam dziewczyny ze sobą rywalizują do pierwszej próby tak naprawdę, do pierwszego zadania, kiedy ta mistrzyni surfingu wygrywa to zadanie tak naprawdę tylko dlatego że Barbie ratuje ją, poświęca się dla niej, To znaczy poświęca wygraną dla niej no i od tej pory mamy już taką spójną drużynę wiernych przyjaciół. Zazwyczaj Barbie ma też jakiegoś takiego mocnego wroga. W tym przypadku nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego wroga, który by z nią walczył. W tym przypadku takim odpowiednikiem wroga jest ten król. Bo król jest takim nabrumuszonym trochę snobem. Takim bardzo mocno przeciwieństwem Barbie, który ma swój nie tyle rezerwat przyrody, a który ma swoje zo więc trzyma te zwierzęta w klatce, no Barbie nie bardzo e, się z tym godzi. Gdy mamy bankiet powitalny, no to tam wszyscy zaczynają tańczyć, bawić się, a król taki naburmuszony wchodzi, i mówi, że w tym królestwie tańczy się tylko do takiej jednej e, melodii klasycznej, przy czym on sam mówi, że nie tańczy. No i oczywiście również podczas tej całej misji ratowania galaktyki, on też ma swój plan, z którym oczywiście Barbie się nie zgadza, ale tam na skutek pewnych wydarzeń ona musi mu ulegać w pewien sposób. No i jak się można oczywiście domyślić, ten plan nie zadziała, ten plan niszczy galaktykę zamiast jej ratować i wtedy nasza księżniczka wlatuje w te gwiazdy, tam błyski, światła, tańce, wszyscy klaszczą, mamy wybrańca i tak dalej, i tak dalej. No i tak to się też zazwyczaj kończy, zazwyczaj Kończy się w ten sposób, że okazuje się, że Barbie jest księżniczką albo okazuje się, że jest jakimś wybrańcem albo okazuje się, że sprostała wszystkim wyzwaniom i gdzieś tam od teraz może mieszkać na zamku czy coś. No, w tym przypadku e, nie okazało się, że ona była księżniczką, ale tą księżniczką została, została mianowana księżniczką, ponieważ no, jako wybraniec y, uratowała galaktykę. Sprawiła, że gwiazdy zaczęły tańczyć, y, na nowo rozbłysły no i uratowała cały świat. No i tak naprawdę to jest cała historia. Czy to jest dobry film? Moim zdaniem tak. Dzieci bawiły się bardzo dobrze w kinie. Ja bawiłem się dobrze. Naprawdę przez te półtorej godziny nie odczułem ani razu jakiegoś znudzenia, zmęczenia czy czy potrzeby wyjścia. Wręcz przeciwnie. Cały czas tak obserwowałem młodą, czy przypadkiem nie zniechęci się, bo wcześniej podpytywałem innych. Podpytywałem Jerego, koleżankę z byłej pracy. Kiedy oni pierwszy raz wzięli dziecko do kina, jak długo wytrzymała, czy była zainteresowana i tak dalej. No i przyznam, że ja w pewnym momencie zacząłem obawiać się, że młoda będzie chciała wyjść, bo chciałem ten film obejrzeć do końca, pomimo, że wiedziałem, jak on się skończy, no bo kurczę, to wiadomo od początku, jak ten, taki film się skończy. Ale to w kinie naprawdę wygląda o, fajnie. No, mamy gwiezdną przygodę zrobioną z rozmachem. To naprawdę wygląda dobrze, to jest zrealizowane dobrze, to jest dobrze zdubingowane, to ma bardzo dobre tempo. No może jak dla mnie zabrakło tutaj trochę skrajności właśnie jakiegoś takiego większego przeciwnika, jakiejś walki, ale z drugiej strony dla dzieci yy, nie wiem, czy to jest dobre. Tutaj z kolei mamy test jakiejś takiej no nie tyle broni, co jakiegoś właśnie mechanizmu, który ma uszregować te gwiazdy, a w rzeczywistości właśnie zaczyna niszczyć galaktykę, więc też mamy teoretycznie rozmach. Mamy to na ogromną skalę zrobione i wizualnie to wygląda świetnie. Moja młoda na szczęście wyrobiła do końca. Może to być trochę spowodowane tym, że ja pochrzeniłem godziny i byłem przekonany, że film jest na 15.30, a był on na 15. i myśmy przyszli jakoś 15.00 piętnaście chcieliśmy już wejść na salę. No, gdyby on się zaczął o 15.30, to mielibyśmy 15 minut siedzenia plus reklamy. A dzięki temu, że on się zaczął 15 minut wcześniej, to weszliśmy akurat na logo Universal i na samą czołówkę filmu. Okazuje się, że na seansach dla dzieci weekendowych reklamy trwają tylko do 15 minut mniej więcej, czyli chociaż to dobre. Nie tak jak dla, na seansach dla dorosłych, gdzie możemy zapomnieć, po co w ogóle tam przyszliśmy. Nie katują tych dzieci aż tak tymi reklamami. I mo może dlatego moja bodzia tak długo wytrzymała w kinie. Ja przyznam, że jeśli pojawi się kolejna Barbie... Ja z przyjemnością pójdę znów do kina. Nie będę już jej recenzował, bo no powiemy dokładnie to samo. Jeśli gdzieś tam wypatrzy jakiś inny ciekawy film, to również na niego pójdę. Tak naprawdę dla Barbie Gwiezdnej Przygody zrezygnowałem z Batmana Zabójczego Żartu. Wiem, że ten film ma katastrofalne recenzje. Wiem, że wielu powie, że zrobiłem bardzo dobrze <śmiech> i że może na tym wyszedłem nawet lepiej. No ale ja bardzo chciałem obejrzeć ten film w kinie i bardzo chciałem dołożyć swoje cegiełki do tego, że on on się w kinie znalazł. Właśnie dlatego, że animacja w naszych tematach, animacja superbohaterska trafiała do kin i chciałbym, żeby kolejne animacje też trafiały do kin. Niestety, odpuściłem sobie seans w czwartek, odpuściłem w sobotę, planowałem już w niedzielę, ale zaplanowaliśmy ten, to wyjście z Bogną. Okazało się, że wieczornego seansu Batmana już nie ma, więc wybrałem Barbie. <ścoughs> Team Barbie. <ścoughs> Uważam, że wyszedłem na tym dobrze. Nie wiem, jak zakończyć ten podcast. No, jeśli macie małą córkę, kilkuletnią córkę, to oczywiście polecam ten film. Widzieliście mnóstwo tego typu filmów pewnie już w telewizji. No, obejrzyjcie kolejny w kinie. Warto. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja bardzo dziękuję za uwagę, starałem się streszczać, mam nadzieję, że ten podcast w ogóle ma ręce i nogi, bo jest, mamy dwóch ekspertów, jednego gościa i jeszcze mnie mówiącego i jeszcze eksperta zapraszającego do podcastu. Mam nadzieję, że dało się tego słuchać, ja na dzisiaj się żegnam, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć! Gotowi na nieziemską przygodę? Nadzwyczajna podróż. Nadzwyczajni bohaterowie. Barbie Gwiezdna Przygoda. Zapraszam do kin. Basia Kurdej-Szatan. Przygotuj się na nową gwiezdną przygodę Barbie. Nowi przyjaciele. Twoja sukienka jest totalnie kosmiczna. Dziękuję. I mityczne stworzenia. Barbie Gwiezdna Przygoda. W kinach. Eee. eee, E, e, e, ue, e, u, e, u, e, u, e, u, u, u, u, e, u, u, e. Powiedz, jak wczoraj było w kinie. Jest wczoraj było w cinie. Jak bo wczoraj było w kinie? Jak wczoraj było w cinie. Podobało ci się? Tak. A o czym był film? O Bajbi. Gdzie ona była? Bele a ona latała samolotem, czy jak ona latała... E, to I gotowe. A może teraz powtarzaj potacie i nagramy coś takiego, to będzie dosyć trudne. To. Patrz, ja ci powiem co. To będą trudne słowa, ale to śmiesznie, spróbuj to powiedzieć. Witam w konglomeracie. Tak, witam w w konglomeracie. Podcastowym podteścowym. Czyli na platformie? Y... Jeszcze raz. Czyli na? Platformie. Jeszcze raz. Czyli na? Tak powiedz. Pla... Platformie. Co jest? Powiedz tak całe zdanie. Czyli na? Platformie. <laughs> Ale powiedz czyli? Na platformie. A powiedz całe. Nie, ty Bodzi słowa. Czyli na platformie? Ty. A to powiedz jeszcze tak. Ja nazywam się Bodzia. Bodzie. A całe? Bodzia. Ja nazywam się. Ty. Bodzia. To, to chodźmy jeszcze raz, spróbujmy. A masz tu dwie baterie? Jedną. E, Dzia, A pow, będziesz powtarzać każdy wyraz, pytacie? Tak. Witam. Witam. W. Wy, to też to chyba Jest naciśnięte. Ale tu. Godziu, jest naciśnięte. Gdzieś. działa. A teraz. Tak. Czyli. Ty. Na. Na. Platformie. Nie. Całe. Platformie. Nie. Całe. Platformie. Formie. Chodź, a po mnie mówi. Platformie. Platformie. Platformie. Platformie. Ulubione. Podcasty. Podkasty. Podcasty. Ty. Cały powiedz. Podcasty. W. W. Jednym. Miejscu. Chodź, bo już kończymy. Ja. Ech, ja. Nazywam się, nazywam. się. Nazywam. Się Bocia. To powiedz całe zdanie. Bocia. Ja nazywam się Bocia. Bocia. Całe zdanie. Bocia. Ja. Nazywam się Bocia. Mój tata. Ha? Powiedz Mój? Tata. Powiedz to. Mój tata. Ta. Mój tata. Opowie? Ta. Opowie? Ta. No powiedz, opowie. Opowie? O? po -wi. O? Filmie. O filmie. Jeszcze raz. Filmy? O filmie. Jeszcze raz. Filmie. Barbie. Barbie. Jeszcze raz. Paj.